To są informacje Polskiego Radia 24. Będzie specjalna strona dla poszkodowanych przez cyfrową giełdę Zonda Krypto. Uruchomi ją Katowicka Prokuratura Regionalna. O jej losie mogą zdecydować spotkania z klubami trzeciej drogi. Zbliża się głosowanie nad wotum nieufności dla szefowej resortu klimatu. Lufthansa wytnie z rozkładów wiele tysięcy lotów. Zmiany dotkną także polskich pasażerów. Minęła 20 Łukasz Pastor, dobry wieczór. Mariusza wsparcie dla poszkodowanych przez Zonda Krypto. Prokuratura Regionalna w Katowicach uruchomi specjalną stronę internetową. Mają się na niej znaleźć informacje pomocne w składaniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w tej sprawie. Więcej w relacji Mariusza Pieśniewskiego. Już teraz prokuratura przekazała kilka wskazówek dla poszkodowanych, które ułatwią działanie w ich sprawie. Śledczy wskazują, że warto zabezpieczyć pełną historię transakcji z aplikacji Zonda Krypto, zrobić zrzut ekranu kont wraz ze swoimi danymi przed oficjalnym złożeniem zawiadomienia. Konieczne są wydruki potwierdzeń przelewów bankowych, ale też potwierdzenia zleceń wypłat z konta Zonda Krypto. Śledczy chcą mieć także zabezpieczoną całą korespondencję e-mail z tą giełdą kryptowalut. Specjalna strona internetowa, której link pojawi się w serwisie internetowym Prokuratury Regionalnej w Katowicach ma ułatwić przekazywanie danych policji lub prokuraturze. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Do tej pory do prokuratury zgłosiło się ponad tysiąc pokrzywdzonych w aferze Zonda Krypto. W śledztwie prowadzonym przez katowicką prokuraturę regionalną codziennie przybywa kilkuset pokrzywdzonych. Kilka dni temu premier Donald Tusk szacował, że straty mogło ponieść około 30 tysięcy osób.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 Nikt nie pamięta tak słabego Jarosława Kaczyńskiego, mówi europoseł koalicji obywatelskiej Dariusz Joński. To jego komentarz do wewnętrznych konfliktów w Prawie i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki zarejestrował Stowarzyszenie Rozwój Plus. To wywołało różne reakcje w partii. Były premier i prezes PiSu ustalili, że nowy projekt będzie działał wewnątrz partii, mówi Dariusz Joński. Myślę, że Kaczyński widzi sondaże. One spadły poniżej 20%. Dzisiaj jest w najsłabszej formie od 20 lat. Widzą to w środku, próbują wybijać na niezależność. Tylko pamiętajmy, to dalej są ci sami ludzie. Ci sami ludzie łamali prawo, oszukiwali i kradli. i Ci sami ludzie mają postawione zarzuty. Nie dam się nabrać na nową formację z Morawieckim na czele, z ludźmi, którzy byli ministrami, odpowiadali i łamali prawo. Na Platformie X posłowie PiSu dyskutowali ze sobą na temat decyzji Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego w sprawie nowego stowarzyszenia. Wiceprzewodniczący partii Tobiasz Bocheński stwierdził, że projekt byłego premiera został zawieszony. Z tym nie zgodził się Michał Dworczyk. 20 tysięcy lotów Lufthansa znika z rozkładów do października. Niemiecki przewoźnik zamyka jedną ze spółek i oszczędza paliwo. Zmiany mocno dotykają polskich pasażerów. Frankfurt-Rzeszów Frankfurt, i Frankfurt-Bydgoszcz. Te, te połączenia otwierają listę skreślonych rejsów. Od poniedziałku koncern organizuje 120 lotów tygodniowo mniej. Za te wykreślone odpowiadała przede wszystkim Lufthansa City Line. Jej zamknięcie spółka ogłosiła w ubiegłym tygodniu. Jednym z powodów decyzji są kurczące się zapasy paliwa lotniczego. Stąd pomysł likwidacji najmniej rentownych połączeń. Wśród zredukowanych lotów są inne krótkodystansowe kursy organizowane przez linie Swiss, Austrian Airlines i Brussels Airlines. Zamknięcia i zmiany dotkną między innymi podróżujących z Gdańska i Wrocławia. Wielki artysta, cudowny człowiek, wspaniały przyjaciel. Tak Andrzeja Wajdę wspomina scenograf Alan Starski. Zrealizowali razem 14 filmów, między innymi Smugę Cienia, Panny z Wilka, Człowieka z Marmuru, Dan Dantona czy Pana Tadeusza. W Senacie otwarto wystawę poświęconą Andrzejowi Wajdzie. W rozmowie z Polskim Radiem laureat Oscara podkreśla, że sprawdzianem jego umiejętności jako scenografa była praca nad Smugą Cienia. Myślę, że, że gama filmów, które robiłem z Andrzejem jest wielka, nie mówiąc o filmach no, stricte politycznych, takich jak Człowiek z jak Żelaza. Ostatnio widziałem, obejrzałem jeszcze raz Korczaka, trząsający, bardzo poruszający film. Także nie mówię tylko o swojej scenografii, ale mówię o Andrzeju Wajdzie. Jego filmy zawsze poruszały ludzi, wywoływały dyskusje. A to, że mogłem w nich pracować, no, to tylko mogę się z tego bardzo cieszyć. Zaprezentowana w Senacie wystawa nosi tytuł Andrzej Wajda, artysta, senator, obywatel. To były informacje Polskiego Radia 24. W nocy bez opadów termometry pokażą przeważnie od 2 do 6 stopni. Lokalnie na północy spadek temperatury do zera, a przy gruncie do minus -2. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. Wieczór w Polskim Radiu 24. Wieczór w Polskim Radiu 24, już 6 minut po godzinie 20, a przed nami... I po godzinie, przed godziną 20 audycja samo zdrowie, tam było o wieśni, o dietach wiosennych, żeby być w dobrej formie. No to teraz sport i takie propozycje też sportowe. Na przykład skoki narciarskie, myślę, mogą być dobrym pomysłem, żeby z nadmiernymi kilogramami sobie poradzić. No, w, stronę, w naszym studiu. Czy... Andrzej witaj, dobry wieczór. wieczór. To w drugą stronę czasem ze skokami bywało, że <grym> wnętrzy, którzy aż za chudzi byli, ale dzisiaj to bardziej będziemy rozmawiali o takim klimacie um, salonów albo właściwie Czyli gabinetów prezesowskich. Skoków i bardziej polski związek Narciarski. O i tak, tak, tam się sporo dzieje. W wszystko wskazuje na to, że Maciej Maciusiak na co się zanusił o swoją drogą pozostanie na stanowisku pierwszego trenera reprezentacji Polski. Kilka niepewności jeszcze wokół tego naszego związku jest, ale możemy powiedzieć za to i to będzie bardziej takie prozdrowotne. Sile młodości w kolarstwie, bo wreszcie idą e, ciekawe perspektywy dla męskiego kolarstwa w Polsce. Po takich latach troszkę chudszych ale takie perełeczki. Dopytam się, a propos tej młodości w takim razie, a propos tej młodości, no bo jeżeli mówimy o kolarstwie, to jedno, ale skoki narciarskie, też sporo było takich rozmów mówiących o tym, że no nie ma komu skakać, że nie ma komu zastąpić tych mistrzów, którzy będą odchodzili na emeryturę. To A... się chyba trochę zmieniło, czy nie? No, oczywiście, jak się ma z to się wszystko zmienia. Od razu jest inna perspektywa, inne myślenie, inny świat. Od razu jest przyjemniej, proszę pana, tak można żyć z Kacprę i z tymi, którzy idą za z Tomasiakiem, bo tam jest kolejna ciekawa grupa ludzi. Może być tak, że w kolarstwie i w skokach będą szły takie młode, ciekawe generacje, na wiele Lat. To te dwa tematy pojawią się już za moment w Polskim Radiu 24, ale nie tylko, bo też będzie pewna sportowa podróż za ocean. Tak zawsze, serdecznie zapraszam. Ale tu mniej przyjemnie. E, troszkę tak, to troszkę drogo, <laughs> proszę pana, troszkę drogo. Mistrzostwa świata, gdzie nas nie będzie w piłce to, nożnej. Ale będziemy duchem. Zawsze. Zawsze. Sportowym. Zapraszamy. Zanim rozmowy przegląd tego co dziś najważniejsze. Na start do Albanii, bo w Tiranie polska zapaśniczka Jowita wrzesień już pewna medalu na Mistrzostwach Europy. W półfinale w kategorii do 59 kg wygrała z Rosjanką Ulipatową. Taktyka odegrała bardzo dużą rolę. Widzieliśmy jak Rosjanka walczyła w ostatnich turniejach i że nie jest składa do ataku i że trzeba zrobić punkty. Później ona będzie miała problem ze zrobieniem tych punktów, bo mało ataków wykonywała. I na pewno trzeba bronić końcówkę. I tak też się stało. Mówi klubowy trener Jowity Wrzesień, Krzysztof Dziad. Jutro finał, a w nim Wrzesień zmierzy się z Ukrainką Wynnyk. O brązowy medal powalczy Agata Wależak w kategorii do 50 kg. Z Albanii do Belgii na kolarski wyścig strzała Walońska, a w nim czwarte miejsce Katarzyna Niewiadomej. Niewiadoma w końcówce na krótkim i stromym podjeździe Murdeły i miała pewne problemy. Nie jestem jakoś z niego mega szczęśliwa, bo przyjechaliśmy po więcej. Miałam mały problem techniczny na ostatniej górze, bo nie mogłam zrzucić na mniejszą tarczę. Po prostu utknęłam na dużym przełożeniu i to po prostu wydaje mi się, że spowodowało, że no, nie miałam nawet przyspieszenia w nogach. Wygrała Holender Akademii Follering. Wśród mężczyzn Polaków brak. Nie startowali też Słoweniec Pogaczar, czy Belgevene Pula 19-letni Francuz Polseksas. Z Belgii do Madrytu, gdzie duży tenisowy trunie i gdzie do drugiej rundy wskoczył Hubert Hurkacz. W nieco ponad godzinę Hubert wygrał z Portugalczykiem Farią 6-3 i 6-3. do 3. Teraz Hurkacz trafi na dziewiątego w światowym rankingu Włocha Musettiego. Jutro między innymi pierwszy mecz Świątek, która spotka się z Ukrainką Snigur. W kraju trzeci mecz finałowy w Tauron Lidze siatkarek. Deweloper z Rzeszów 3 do 1 wygrał z grot budowlanymi Łódź i w serii do trzech zwycięstw deweloper sprowadzi 2 do 1. W żeńskiej siatkówce też wieść, że karierę kończy środkowa Agnieszka Korneluk przez lata jedna z liderek reprezentacji Polski. Zawsze w tym wszystkim byłam prawdziwa i nikogo nie udawałam. Oddałam siatkówce całe serce, pisze Agnieszka Korneluk. W Anglii futbol i zmiana. Z londyńskiej Chelsea zwolniony został trener Liam Rossenior. Chelsea z ośmiu ostatnich spotkań przegrała siedem, a w lidze spadła już na siódmy miejsce. Tymczasowo The Blues poprowadzić McCallum McFarlane, ostatnio asystent Rosseniora. Zamieszanie w Chelsea, zamieszanie niezmiennie wokół zonda krypty i Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a polscy bohaterowie lutowych igrzysk we Włoszech czekają na nagrody. Wczoraj przypominamy konferencję prezesa PKO-lu Radosława Piesiewicza. Na dziś PKO patrząc w stronę formalną prawdę nie ma podstaw do rozwiązania umowy. Wszystkie świadczenia ze strony sponsora są realizowane a zerwanie umowy wiąże się z zapłatą kar umownych, na które PKO jest. Dzięki firmie Zonda Krypto PKO mógł wysłać naszych sportowców na zimowe igrzysko olimpijskie.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 Olimpijskiego, brązu na igrzyskach w Montrealu w 1976 roku. Trener Majorek miał 88 lat. To wiadomości środy, a teraz już rozmowy. Na start poskaczemy. A wraz z nami Natalia Rzaczek, przegląd sportowy Onet. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i tak patrzymy na to, co się dzieje, a właściwie coś się chyba wydarzyło na posiedzeniu polskiego związku narciarskiego. Długo cichosza. Teraz pojedyncze jakieś przebiśniegi na stronie Polsatu Sport pojawiają się, że oczywiście trener Maciej Maciusiak pozostaje na stanowisku, ale poza tym i wiele więcej nie wiemy. Co ty o tym wszystkim sądzisz? To znaczy tak, ja pamiętam, jak Adam Małysz w Planicy zapowiadał, że do 15 kwietnia wszystko będzie jasne w polskich skokach. Dzisiaj mamy już 22 kwietnia i wciąż nie wiemy tak naprawdę nic, a co gorsza, raczej nie zanosi się na to, żeby w tym najbliższym czasie jakiekolwiek nowe informacje się pojawiły, bo, bo dzisiaj było to posiedzenie zarządu, tak, na które czekaliśmy, no ale to, na którym ma zostać wybrany nowy zarząd PZN-u, nowy prezes, to dopiero 13 czerwca Trudno mi uwierzyć, że do tej pory będziemy czekać na, na jakieś kluczowe informacje. No ale tak, Wspomnieliśmy na samym początku o, o trenerze Macieju Maciusiaku, że ma zostać na swoim stanowisku, tyle że co chwilę pojawiają się te niby najnowsze newsy, że, że Maciej Maciak zostaje i tak dalej, tylko no ja mam wrażenie, że jednak to jest coś, co my już wiemy od Igrzysk Olimpijskich, bo Adam Małysz oczywiście wtedy wprost tego nie powiedział, ale z jego wypowiedzi można było wnioskować, że Maciek nie miał wyznaczonych, Maciek, Maciek nie miał celu w celu postać jakichś nie wiem, punktów Pucharu Świata, miejsc w Pucharze Świata, tylko jego celem był po prostu medal Igrzysk Olimpijskich, on ten cel wypełnił, więc w przypadku Macieja Maciewsiaka ja właściwie nie miałam żadnych wątpliwości, że na tym stanowisku poza myślę, że wiele osób w środowisku również. No natomiast ciekawie dzieje się dalej, wyżej. Oj, to prawda, i to prawda. I tutaj jest poważna refleksja, tylko tak w nawiasie małym dodam, że problemy trenera Macieja Maciusiaka zaczynały się zazwyczaj wtedy, kiedy jakkolwiek by to nie zabrzmiało, nie pojawiał się z Adamem Małyszem na wakacjach, bo kiedy raz się nie pojawił, to wtedy został zdegradowany i trafił do Orlen Kapów jako koordynator zawodów, a teraz wakacje panowie spędzają razem ochoczo, więc raczej tutaj zagrożenia nie było. No ale właśnie, w Wspominasz o gabinetach, o tym co, co poważnego tam się może dziać i czy twoim zdaniem Adam Małysz w czerwcu znów zostanie prezesem Polskiego Związku Narciarskiego, czy w ogóle pozostanie w polskim narciarstwie, czy niekoniecznie? Jak to Adam Małysz wielokrotnie już mówił w tym sezonie, czy pod koniec sezonu, szansę oceniam na 50-50, aczkolwiek e, jeśli chodzi o, o to, co działo się przez ostatnie tygodnie, to muszę powiedzieć, że po planicy miałam pewność, że jednak Adam już będzie chciał wystartować w tych, e, w tych wyborach, mimo że on to określał, że nie wie, że się waha. Bo jak wiemy, bywało różnie i też miał różne doświadczenia powiązane z tym stanowiskiem. Też wspominał, że te oczekiwania wobec tego, czym będzie się zajmował, były jednak troszeczkę inne. Ale to, co sprawiało, że jednak liczyłam na to, że myślałam, że wystartuję w tych wyborach, była kwestia Stefana Horngachera, bo jak wiemy, już podczas finału w Planicy pojawiły się plotki że Stefan Horngacher może dołączyć do, do naszej federacji, że może wrócić do Polski i oczywiście podobno odpowiadał za to Adam Małysz, za wszelkie rozmowy z nim, czy dogrywanie, dogrywanie różnych innych kwestii. Oczywiście samo nazwisko Horngachera nie pada, nie padło choćby w tym oficjalnym komunikacie, który Adam Małysz w zeszłym tygodniu przekazał. Jednak wiadomo, że jeśli mowa już o tym specjaliście, no to że jednak chodzi o Horngachera i tutaj też Małysz niejako potwierdził, że to on dogrywał z nim wszelkie szczegóły. Ale niestety w tej chwili podpisanie kontraktu nie jest możliwe, no bo jak wiemy, czy, czy już zostało powiedziane, nie, to znaczy tak. KZP trzyma się Zarząd KZP trzyma się na że oczywiście chce Stefan, Stefana Horngachera, natomiast nie może, e, nie może go zatwierdzić na tym stanowisku. Nie wiem jeszcze, jakie będzie to konkretne stanowisko, czy on będzie dyrektorem. Mówi się, że będzie tym dyrektorem sportowym, który będzie zarządzał całym systemem. Natomiast zarząd nie chce go zatwierdzić na ten moment, bo, uwa bo członkowie zarządu uważają, że nie, mogą, e, że nie mogą zrobić tego nowemu zarządowi. Kiedy, kiedy ma być wkrótce wybrany nowy zarząd, nie można podejmować tak długofalowych kroków. Taka jest narracja zarządu. E, tylko z drugiej strony też chyba tam padło takie hasło e, w tych rozmowach, że, że nie chcą podrzucać kukułczego jaja, tylko e, trudno mi to sobie wyobrazić, że ktoś postrzegałby Stefana Horngachera jako kukułcze jajo, no bo to jeden z absolutnie najwybitniejszych specjalistów w skokach i myślę, że żaden nowy zarząd czy, czy nawet nowy prezes by się kogoś takiego w swoich szeregach no, nie powstydził. Byłem wielkim fanem argumentów działaczy Polskiego Związku narciarskiego, którzy mówili, że fachowców jest teraz wszędzie wielu, więc zawsze sobie jakoś poradzą. Ale na koniec cię spytam o Apoloniusza Tainera. Czy będziesz mocno zdziwiony, jeśli to Apoloniusz Tainer wyjdzie w czerwcu z posiedzenia w Krakowie jako nowy prezes Polskiego Związku Narciarskiego? To znaczy, czy zdziwiona, to zależy jakich będzie miał kontrkandydatów. Jeśli wygrałby z Adamem Małyszem, to myślę, że, że byłabym zaskoczona. Pytanie, czy w ogóle, czy Adam, się, czy Adam Małysz decyduje się kandydować? Pytanie, czy ktokolwiek inny w środowisku będzie chciał stanąć w szranki z dotychczasowymi prezesami, tego nie wiemy. Natomiast uważam jednak, że tematu Adama Małysza, chociaż często mu się obrywało w tym sezonie. Być może, zwłaszcza przy okazji Igrzysk, jeśli chodzi o te wybory spory składów i tak dalej, na no, i w innych dyscyplinach, natomiast czasami niektórzy chyba zapominali, że to nie sam Małysz rządzi związkiem, tylko też ma mm, zarząd za sobą. Wiadomo, że, że to nie wszystkie decyzje są podejmowane po prostu personalnie przez niego, natomiast na pewno przewagą Adama Małysza jest to, że on ciągle jest obecny w środowisku, że myślę, że żadne polskie nazwisko w skokach nie robi tak dużego wrażenia właśnie jak Adam Małysz. Myślę, że jeśli Stefan Hornbacher miałby trafić do Polski, to tylko właśnie za namową Adama Małysza. Jeśli chodzi o Apoloniusza Tejnera, oczywiście ma gigantyczne doświadczenie też w zarządzaniu federacją, ale przez te ostatnie lata, no wiadomo, był blisko skoków, cały czas był częścią tego środowiska, ale czy aż tak blisko, żeby ciągle zachować te kontakty, które przez lata wyrobił? Nie mam pojęcia. Natalia Rzaczek opowiada Państwu o polskim narciarstwie tuż po igrzyskach, ale z wieloma problemami. Pięknie dziękujemy. Dziękuję bardzo. 19 minut po 20. Polskie Radio 24. A teraz powiemy o męskim kolarstwie w Polsce, które wreszcie rośnie w siłę. A o kolarstwie porozmawiamy z dziennikarzem kolarskim, no. właśnie Kacperm Krawczykiem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. przed drogi, zanim przejdziemy do tego, po co się wirtualnie spotykamy, to nie mogę Cię nie spytać, bo jesteś w tym momencie na imprezie dość ciekawej. nie jest to strzała walońska, nie jest to wyścig Tour of the Alps. Jest to ściganie, można powiedzieć, alternatywne. Opowiadaj zatem. Jest alternatywne, ale też tak jak Tour of the Alps jest transgraniczne, ponieważ jestem w tym momencie na wyścigu Belgrad Bania Luka. Wyścig rozpoczął się dzisiaj w stolicy, Be w stolicy Serbii, oczywiście w Belgradzie. I przenosimy się jutro do Republiki Serbskiej w Bośni i Hercegowinie. Za nami dwa etapy. Pierwszy z nich wygrał du Duszan Rajowicz. Drugi zresztą też. Natomiast w pierwszym z dobrej strony pokazali się Jakub Musialik i Paweł Bernas. Pierwszy z nich z Wibatech lub Belskie Perła Polski. Drugi z Wostera TS Team. Odpowiednio czwarta i piąta pozycja. Natomiast wieczorem, tuż w zasadzie chwilę temu, na 34-kilometrowym etapie, więc bardzo krótkim. Drugi był Bartek Proć z Wibatechu, Trzeci Patryk Stosz z Wostera. Więc Polacy w czołówce, ale ca cały czas męczy ich ten Serb Duszan Rajowić. Ale opowiedzmy trochę o klimacie tego wyścigu. Czym on się różni? E oczywiście oprócz poziomu od wyścigów hurturowskich. Klimat jest wyjątkowy, jest bardzo dużo kibiców, tutaj ludzie rzeczywiście w, w miastach są informowani o tym, że wyścig się odbywa i, i żyją tym wyścigiem, są tłumy ludzi, ale myślę, że taką rzeczą, która najbardziej odróżnia ten wyścig od innych imprez jest to, że przed każdym etapem grane są hymny, dwa hymny, hymny, Republiki Serbskiej oraz hymn Serbii. Nie ma co prawda hymnu Bośni i Hercegowiny, to jest kwestia bardzo polityczna, wiadomo, że ten region jest upolityczniony tak jak i sam wyścig, chociaż tam tam wyścig jest zarejestrowany w Federacji Bośni i Hercegowiny, to nie ma tutaj żadnych emblematów, żadnych flag tego kraju, natomiast jutro właśnie do Bośni wjeżdżamy. No to właśnie, powiedzmy trochę w takim wypadku o tej Bośni, co tam, się, co tam się takiego w związku z tym dzieje, czy w ogóle bośniaccy kolarze w tym wyścigu startują, czy w ogóle Bośnia jakkolwiek jest tym zainteresowana, Wspominasz, że flag nie ma, ale czy jakkolwiek Bośnia w tym uczestniczy? Uczestniczy Bośnia natomiast z tego regionu Republiki Serbskiej. Jest reprezentacja regionalna Republiki Serbskiej, nie ma reprezentacji Bośni i Hercegowiny i to jest ciekawe, ponieważ tutaj przyjechaliśmy właśnie z wyścigu Turow Bośnia i Hercegowina, który w tym roku rozgrywał się po raz pierwszy. Na terenie głównie Hercegowiny, chociaż też przejeżdżał przez Sarajewo i tam z kolei reprezentacja Serbii była zaproszona, natomiast tutaj Bośniacy można powiedzieć, że całkowicie ignorują ten wyścig, ale też wydaje mi się, że organizatorzy raczej niechętnie by zaprosili prezentację Bośni i Hercegowiny jadącą właśnie pod tą flagą i z tego powodu mamy Republikę Serbską. spotykamy się jednak głównie w celu porozmawiania o bardzo zdolnej młodzieży zanim dojdziemy do tej polskiej, bo wydaje się, że powoli takie światełko w tunelu rzeczywiście się pojawia. No to nie możemy nie wspomnieć o chłopaku którym zachwyca się cały kolarski świat i nie tylko, bo jego sława dociera już na salony polityczne. Paul Seksas, 19-letni Francuz wygrał dzisiaj strzałę walońską w wielkim stylu zresztą chyba jeszcze większym wygrał niedawno wyścig dookoła kraju basków. Co ty o nim sądzisz? Myślę, że to jest talent na miarę pokolenia. Talent, o którym zapewne przez najbliższe kilka lat będziemy się zastanawiać, czy dogoni Tadeja Pogaczara, czy go przegoni. Ale dla Francuzów myślę, że to jest wielka radość i w końcu po paru latach posuchy mają kolarza, na którego znowu mogą wywierać presję, że to będzie ten, który wygra Tour de France pierwszy raz. Ejku, już straciłem rachubę, to chyba będzie 41 lat, ale od bardzo, bardzo długiego czasu, bo przecież właśnie Paul Seixas, tym zwycięstwem w kraju basków przełamał tę feralną serię Francuzów bez zwycięstwa w wyścigu etapowym World -touru. Także już teraz pisze historię swoją własną, ale to, co robi właśnie w tak młodym wieku, przecież on jeszcze nie skończył 20 lat, jest naprawdę niesamowite. To teraz o Polakach, bo wreszcie ta wiosna daje nam Kilka takich wyników z nadzieją w męskim kolarstwie, bo o ile Stanisław Aniołkowski czy Kamil Małecki po prostu mają przyzwoite wyniki w tym sezonie i znamy ich od dawna, o tyle zaczęli się pojawiać ci, na których czekaliśmy i wiedzieliśmy, że, że idą talenty. Na początek powiedzmy o tym, który błysnął dopiero co w wyścigu Gran Caminio w Galicji, dobrze obsadzonym, niewybitnie, ale przyzwoicie. Patryk Goszczurny, 20 lat, młodzieżówka Wismy i bardzo wszechstronny chłopak który i w czasówce się spisał dobrze, i w górach, i w sprincie z takiej mniejszej grupki. Jak tego widzisz? Powiedziałeś Andrzeju na początku, że widać światełko w tunelu. Ja bym powiedział, że to jest taki wielki reflektor z dużym natężeniem lumenów. Właśnie Patryk Goszczurny jest tym jednym z młodych kolarzy, na których trzeba zwracać uwagę, a myślę, że już nawet nie ten występ w Grand Kamieniu, ale wcześniejszy w Tour of Oman pokazał, że stać go na wiele, tam wielokrotnie zabierał się w ucieczkę. Też potwierdził, że jest na takim poziomie, że może rywalizować z kolarzami world tourowymi, że może być brany do tego składu world tourowego, ponieważ wciąż jest zawodnikiem developer no a w Gran Camino pokazał wielką klasę, najpierw finiszując na własne konto, też podczas czasówki, gdzie nie jest łatwe uplasować się na miejscu w czołowej dziesiątce z czasem, który jest bardzo zbliżony do wyniku Adama Jaitsa. Przypomnijmy, że to jest jeden z najlepszych kolarzy świata i, i tutaj śmiało można tak o nim powiedzieć. Później pomagał, co prawda, swojemu koledze z drużyny, ale i tak ten występ zasługuje na wielkie słowa uznania i myślę, że Patryk Goszczurny może rozwinąć się w stronę właśnie takiego kolarza, który potrafi zafiniszować z Mniejszej grupki może klasyki, ale też tygodniowe wyścigi etapowe z tą czasówką, która również idzie mu bardzo dobrze. To jest teren, w którym raczej widziałbym Patryka za kilka lat. No i tak czekamy na ten poważny start w Gurtu, że będzie zaskoczony, jeśli Patryk goszczurny pojawi się z tego młodego składu właśnie z powołaniem do tego seniorskiego na Tour de Pologne na przykład. Niestety nie może się pojawić, ponieważ kolarze developmentu nie mogą być powoływani na wyścigi world tourowe i pechowo z tego powodu też, że jest w dewelopencie, nie może wystartować w kadrze narodowej, więc w tym roku Patryka Goszczurnego i Janka Jackowiaka w Tour de Pologne nie zobaczymy, ale jeśli w kolejnych latach szybko przejdą do world touru, to myślę, że jak najbardziej, ponieważ na razie najwyższe wyścigi, wyścigami najwyższej kategorii, w których mogą ścigać się zawodnicy z developmentów są wyścigi pro series, tak jak tour w Oman, czy wyścigi pierwszej kategorii, jak wspomniane Gran Camino. I jeszcze kwestia właśnie Jana Jackowiaka, bo to zawodnik, który też nas bardzo ładnie, może nie to, że bardzo ładnie, po prostu bardzo ładnie się zaprezentował w wyścigu na Sardynii kilka tygodni temu, też nieźle obsadzonym. Chłopak, który jest jeszcze młodszy od Goszczurnego, ma ledwie 18 lat, jeździ w tej młodzieżowej drużynie Bahrain Wiktorius i czego ty się po Jackowiaku spodziewasz? Myślę, że on może pójść w stronę Grand Tourowca, w stronę kolarza na wyścigi trzytygodniowe, na klasyfikację generalną. Też w Sardynii pokazywał, że na podjazdach czuje się znakomicie. E, nawiązywał równą walkę z kolarzami World Tourowymi właśnie na długich spinaczkach, ponieważ tam były naprawdę wymagające podjazdy. A i tak sądzę, że swojego potencjału w pełni jeszcze nie pokazał i że jeszcze przyjdzie nam oglądać wielkie wyniki e, Janka Jackowiaka. I tak sobie myślę, teraz o tych Mistrzostwach Świata, które w tym roku będą rozgrywane w Kanadzie na takiej trudnej trasie, na trudnej rundzie, dobrze znanej z klasyku, o Mistrzostwach Świata w wydaniu Orlików właśnie z Patrykiem Goszczurnym, z, Jaskiem Jaskowiak, z Jankiem Jaskowiakiem i myślę, że można tam liczyć na bardzo wiele. O tym, że ten polski męski peleton zaczyna powoli przyspieszać to poważnie opowiadał państwu dziennikarz kolarski Kacper Krawczyk. Pięknie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. W magazynie sportowym w Polskim Radiu 24 na koniec o naprawdę dużych pieniądzach. 150 dolarów. Tyle kosztować będzie podróż lokalnym pociągiem na mecze piłkarskiego mundialu, który odbywać będą się dokładnie naprzeciwko nowojorskiego Manhattanu w stanie New Jersey. MetLife to jeden z głównych obiektów mundialu, na którym zasiada ponad 70 tysięcy ludzi, a normalna taryfa to niecałe 13 dolarów. Jan Pachlowski ustawił się już w kolejce po te bilety i o czym nie wiesz? Znaczy się przede wszystkim wiem, że będę na finale mistrzostw świata i będę Państwu relacjonował to wprost. To tu już się pochwalę, bo y, będę w tym miejscu i sprawdzę to osobiście, ale rzeczywiście te informacje y, są szokujące, ale z jednej strony one szokują, ale z jednej strony też w jakiś sposób rozumiem tutaj podejście lokalnych władz. Już, już wyjaśnię o co chodzi. Gubernator stanu New Jersey, Nikki eh, Sherrill, ona oświadczyła, że FIFA nie przeznaczyła ani jednego dolara na transport eh, kibiców podczas Mistrzostw Świata oraz że jej stan, czyli New Jersey, bo to dokładnie mu, mówi się, że te mecze będą w Nowym Jorku, ale to jest dokładnie stan New Jersey, tak jak podkreślamy, i że to właśnie ten stan poniesie koszty w wysokości 48 milionów dolarów w związku z organizacją, ośmiu meczów na stadionie Medley. Dlaczego koszty te zostały przeniesione na kibiców? Przypominamy również Państwu, że 19 lipca na tym obiekcie zostanie rozegrany sam finał. Przejazd autobusem, pociąg 150 dolarów, przejazd autobusem uszczupli portfele kibiców o 80 dolarów. To trzeba sobie mniej więcej policzyć razy 3,6. Tyle warte jest teraz do złotówki dolar. Z kolei cena parkingu podczas mundialowych spotkań wyniesie 225 dolarów, no, a same bilety kilka tysięcy dolarów na e, finał. Posłuchajmy, co na ten temat mówi już wspomniana przez nas gubernator stanu New Jersey, Nikki Sherrill. FIFA, is making 11 billion dollars FIFA zarobi na Mistrzostwach Świata 11 miliardów dolarów. Za obejrzenie finału każe sobie zapłacić kilka tysięcy dolarów za bilet wstępu. To nie jest fair, że Światowa Federacja Piłkarska nie chce pokryć kosztów organizacji takich jak dowóz kibiców na stadion. Tutaj reagujemy. Nie chcemy, aby podatnicy z New Jersey pokrywali tego koszty, stąd zdecydowaliśmy się na taki krok. FIFA natychmiast odpowiedziała na zaistniałą sytuację. Światowa Piłkarska Centrala stwierdziła, że jest zaskoczona podejściem gubernatora New Jersey co do kwestii transportu biletów. Przy okazji FIFA podziękowała miastom gospodarzom, które, jak wskazano, oferują nisko i często niezmienne stawki za transport publiczny na mecze i z powrotem. I tutaj przykłady, bilety na transport publiczny na stadionie w Houston i Atlancie będą kosztować 2,5 dolara, w Los Angeles 3,5 dolara. O dużych pieniądzach mundialowych Jan Pachlowski Państwu opowiadał, a w ten sposób kończymy magazyn sportowy. Paweł Szymankiewicz, Paulina Ola, Rafał Roślik, Andrzej Grabowski. Kłaniamy się, do usłyszenia.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 O reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 20.30, Łukasz Pastor, zapraszam. Lawinowo przybywa osób poszkodowanych w aferze zonda krypto. Do prokuratury zgłosiło się już ponad tysiąc pokrzywdzonych. Śledczy szacują, że może być ich nawet kilkadziesiąt razy więcej. Przygotowaliśmy wytyczne dla osób chcących zgłosić oszustwo, mówi Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach.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 Polska jest gotowa, czekamy na ruch Brukseli. Tak o podpisaniu umowy pożyczkowej w sprawie Safe mówi Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw tego programu. Nie wiadomo, czy do podpisania umowy z komisją dojdzie jak planowano jeszcze w kwietniu. Minister zaznacza, że opóźnienie nie jest zależne od Polski.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 Operator walca drogowego stracił kontrolę nad pojazdem Nie Żyje kierująca ruchem 24-latka. Do tragicznego wypadku doszło przed 16.30 w powiecie kościerskim na Pomorzu. Policjanci ustalili, że 38-letni kierujący walcem drogowym wyjeżdżając z zniesienia stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w pojazd marki Passat oraz metalowe ogrodzenie. W wyniku tego uderzenia prawdopodobnie któryś element uderzył w 24-letnią kobietę, która kierowała ruchem. W wyniku tych odniesionych ran kobieta zmarła pomimo reanimacji. Mówił Piotr Kwidzyński z policji w Kościerzynie. Kierujący walcem był trzeźwy. Śledztwo w tej sprawie prowadzić będzie prokuratura. Ponad 3000 osób z okolic Jeleniej Góry nie ma dostępu do wody pitnej. Jak poinformował Sanepit, w wodociągu Podgórzyn wykryto bakterie z grupy coli. Problem dotyczy sześciu miejscowości. Podgórzyna, Marczyc i Staniszowa oraz części Zachełmia, Przesieki i Sosnówki. Woda nie nadaje się do picia, gotowania ani mycia. Można ją wykorzystywać tylko do celów sanitarnych. Gmina Podgórzyn dostarcza mieszkańcom wodę beczkowozami. Mamy już 33 minuty po godzinie 20. Były informacje sportowe. Wcześniej sporo sportu zagościło na naszej antenie, a teraz porozmawiamy o sprawach międzynarodowych. Będzie świat w powiększeniu, a w zasadzie jeden region w powiększeniu, to znaczy Bliski Wschód. Patrzę tutaj na Michała Strzałkowskiego. Michale, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ten Bliski Wschód to jest jeden wielki znak zapytania. Jak tam sytuacja będzie wyglądała, szczególnie jeżeli chodzi o te relacje Stanów Zjednoczonych i Iranu? No, nie jest to prosta sprawa. Na razie to dobra wiadomość. Mamy przedłużony rozej między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Jak donoszą media amerykańskie, portal Axios, telewizja CNN, dziennik Wall Street Journal, Trump miał dać stronie irańskiej kilka dni na przygotowanie irańskich propozycji pokojowych. 3 do 5 dni, tak oceniają te amerykańskie media, powołując się na swoje źródła. To, to jest dobra wiadomość. Zła jest taka, że na razie nie ma terminu spotkania amerykańsko-irańskiego z pośrednictwem dyplomatów pakistańskich, a już były nadzieje, że to spotkanie będzie w Weekend, potem, że będzie we wtorek, potem, że może, może dzisiaj, na razie kiedy będzie nie, nie wiadomo. Tu sytuacja to potrafi zmienić się z godziny na godzinę tak naprawdę i te informacje bywają sprzeczne, więc trudno się w tym wszystkim odnaleźć, ale my też rozmawiając o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, teraz mówimy no, prawie wyłącznie, ja tutaj zaznaczam, że prawie właśnie o Iranie, o Stanach Zjednoczonych, ale ten region jest zdecydowanie bardziej skomplikowany. To prawda, ale myślę, że to, co dzieje się na linii Stany Zjednoczone i Iran jest tutaj kluczowe, a ten region w różny sposób promieniuje też na inne rejony świata, więc warto się temu wszystkiemu dokładnie przyglądać. Zapraszamy do pozostania z nami. Świat w powiększeniu. Jeszcze raz dobry wieczór Państwu, a razem ze mną w studio Julia Sochacka, ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dojdzie do tego spotkania amerykańsko-irańskiego w Pakistanie. Na razie nie mamy jego terminu, ale jeśli te informacje, a zwykle te amerykańskie media, o których mówiłem są dobrze poinformowane, jeśli one mówią o tym, że 3 do 5 dni, to ja bym im zaufał, więc chyba szansa na spotkanie jest. Trudno mi sobie wyobrazić scenariusz, w którym do takiego spotkania nie dojdzie prędzej czy później, w szczególności, że Amerykanie nadal utrzymują to swoją stronę, swoje okno y, otwarte do, do negocjacji. E, faktycznie wydawało się, że one ta druga runda jest już praktycznie za progiem. E, po, po zerwaniu pierwszej rundy właściwie liczono, że to jest kwestia dni. A Potem ze względu na wydarzenia przez weekend, szczególnie w niedzielę, związane najpierw z e, przejęciem e, statku e, towarowego irańskiego, potem z doniesieniami o kolejnych przejęciach statków przez tą amerykańską blokadę, e, Irańczycy zmienili swoją retorykę e, i aktualnie e, przyjęli trochę... O, o wiele bardziej taką hardline'ową pozycję, mówiąc, że na te negocjacje się nie stawią, dopóki Amerykanie kontynuują to, co Irańczycy nazywa, nazywają aktem agresji, e, czyli właśnie ustanowieniem tej blokady e, w trakcie zawieszenia broni. E, natomiast obydwie strony w którymś momencie muszą zacząć negocjować, dlatego, że ta wojna, która ma bardzo e, rozległe skutki ekonomiczne, nie tylko na, w regionie, ale też na całym świecie, co widzimy, chociażby po cenach ropy. Nie może, nie może się przyciągać w nieskończoność i myślę, że dochodzimy powoli do jakiegoś punktu, punktu zwrotnego, w którym jakieś decyzje będą musiały zostać podjęte, jeśli chodzi o zasiąście do jednego stołu. No tak, tutaj podobno mają pakistańscy dyplomaci pracować z nimi nocą i ten telefon ciągle dzwoni do Waszyngtonu, do Teheranu i z powrotem do Waszyngtonu i z powrotem do Teheranu, tak do naszą między innymi pakistańskie media. Natomiast no, choćby prezydent Iranu, Masud Pozeszkian dziś powiedział, nie będzie żadnych rozmów, dopóki Amerykanie swojej blokady w ciśnieniu Ormus nie zniosą, a Amerykanie mówią, my swojej blokady nie zniesiemy, dopóki nie zniesie jej Iran, więc na razie to tak nie wygląda, jakby ktokolwiek chciał ustąpić. Tak, wygląda to na dużą, duży konkurs na to, kto jest bardziej cierpliwy, kto jest bardziej wytrzymały, ale też kto może lepiej znosić presję i tutaj powstaje pytanie o to, no właśnie, kto lepiej sprawnie, który, które państwo lepiej odpowie na presję i wewnętrzną i zewnętrzną, jeśli chodzi o, o zasiąście do stołu negocjacyjnego. Czyli w jakimś sensie przekona społeczność międzynarodową, czy jakąś, nazwijmy to tak w międzynarodową opinię publiczną, że wina jest tego drugiego. E, tak, i że to ten drugi powinien pierwszy, pierwszy ustąpić, e, z tym, że też nie należy zapominać, że o tyle, o ile reżim irański jest reżimem e, absolutnie niedemokratycznym i tutaj e, kwestie społeczne może nie tyle schodzą na drugi plan, co tam istotniejsze jest e, dobrobyt ekonomiczny, który też jak najbardziej bardziej na tej wojnie ucierpiał. Natomiast mniej e, dla samego reżimu liczą się opinie polityczne e, Irańczyków, o tyle po stronie amerykańskiej sytuacja jest jednak trochę inna, dlatego że administracja prezydenta Trumpa jest jednak w pewnym sensie zależna od swoich wyborców i w związku ze zbliżającymi się, co prawda na w odległości kilkumiesięcznej, e, wyborami e, tymi termowymi. E, Czyli takie połówkowe wybory do kongresu. Tak. E, administracja, obecna administracja prezydencka będzie musiała też dostosować swoją linię do oczekiwań wyborców, a wydaje się, że raczej to nie jest popularna y, wojna po stronie również y, amerykańskiej. Wydaje mi się, że to jest też y, efekt tego, że znaczy dzięki temu też widzimy y, otwarcie Amerykanów na, na rozmowy, no bo tak należałoby interpretować przedłużenie tego zawieszenia broni, tak, które jednak wygasło zeszłej, zeszłej nocy i tak naprawdę była jakaś szansa na to, że Amerykanie przystąpią znowu do, do bombardowań Iranu. Iran oczywiście wtedy by odpowiedział. Natomiast nic takiego się nie stało. Ten, te terminy, no, jak już się wcześniej przekonaliśmy, one często bywają przesuwane, czasem są skracane, czasem są faktycznie wydłużane i teraz no, jest to jakiś sygnał, że Amerykanie są gdzieś tam gotowi do rozmów, chociaż no, pierwsi nie przylecieli do Islamabadu. Ta wojna, którą Iran z Stanami Zjednoczonymi toczy, czy właściwie Stany Zjednoczone z Iranem, to jest wojna kosztowna w bardzo różnym tego słowa znaczeniu, ale w tym takim podstawowym ona dużo kosztuje oba kraje, w sensie każdy wystrzelony pocisk, każda wystrzelona rakieta to są miliony dolarów, a tych pocisków rzeczywiście bardzo dużo zostało wystrzelonych. Niektórzy się zastanawiają, czy to nie jest tak, że obie strony się w dużej mierze ze swoich pocisków, ze swoich zapasów wystrzelały. No i teraz potrzebują tej przerwy, żeby się dozbroić, tylko, że tu przewaga jest po stronie amerykańskiej. Ameryka ma duży przemysł e, zbrojeniowy. Iran też, ale nie taki jak amerykański. Tak. E, zdecydowanie Ameryka udowodniła swoją potęgę militarną w trakcie tych prawie dwumiesięcznych e, starć. Natomiast Iran z kolei udowodnił swoją odporność, wytrzymałość e, i zdolności asymetryczne. Czyli jakbyśmy sobie to wyobraźli jako pojedynek bokserski, to Ameryka Iran okłada, okłada, okłada, pokazuje, że umie okładać, a Iran pokazuje, że umie Ustać. Tak. I czasem zdaje się, że nawet oddaje, chociaż niekoniecznie w kierunku tego, tego drugiego boksera, bo tutaj no jednak istotne szkody poniosły przede wszystkim państwa Półwyspu Arabskiego. Czyli w stronę, powiedzmy, tych, którzy siedzą w pierwszym rzędzie na widowni. Tak. I kibicują przeciwnej drużynie. A... Natomiast y, te zdolności asymetryczne, no, one też charakteryzują się tym, że y, część z nich przynajmniej, na przykład drony, szahedy, dosyć łatwo jest y, produkować. Też dlatego, że z tych informacji, które mamy wynika, że najprawdopodobniej to nie jest tak, że w Iranie jest po prostu jedna y, fabryka, jedno miejsce, w którym produkowane są te, te drony bojowe. Raczej jest to kilka, co najmniej kilka miejsc, więc też pytanie, jaka była skala zniszczeń wywołanych Izraelskim i amerykańskim y, y, y, miejskimi bombardowaniami i jakie są zdolności odbudowy. E zarówno samego arsenału, jak i odbudowy tych miejsc, w których ten arsenał jest produkowany. Na pewno zawieszenie broni było interpretowane przez Irańczyków, przez reżim irański dwutorowo. No z jednej strony faktycznie być może jako szansa na zakończenie, czy wygaszenie, czy może deeskalację, to by było chyba najbezpieczniejsze słowo, tego konfliktu, co było widać zresztą po składach delegacji, które przyjechały za pierwszym razem do Pakistanu, bo one były bardzo duże i było tam też bardzo dużo ludzi, ekspertów z plekszem technicznym, którzy być może byli nawet gotowi faktycznie zacząć rozmawiać o, o kwestiach technicznych, deeskalacji. O bardzo istotnych szczegółach po prostu. Tak. Tak, tak, tak. To się oczywiście nie wydarzyło, natomiast no, jakieś takie sygnały tam mieliśmy. Ale z drugiej strony y, wydaje mi się, że byłoby bardzo nierozsądne, gdyby tych dwóch tygodni Iran nie wykorzystał na wzmacnianie się, odbudowę, przegrupowanie, y, być może właśnie produkcję i uzupełnianie, i uzupełnianie zapasów. Mamy w tym momencie taką sytuację, w której i Iran e, prowadzi blokadę ciśniny Ormuz i Stany Zjednoczone prowadzą ciśniny Ormuz. Mówimy o ciśnieniu, która ma dwadzieścia kilka kilometrów szerokości w tych strategicznych miejscach. To, to jak to wygląda, że dwie strony to, to blokują? O co tu chodzi? Jak to rozumieć w ogóle? Zaczęło się od tego, że ciśniny ormus najpierw zaczął wykorzystywać Iran, prawda? A praktycznie na, w pierwszych tygodniach konfliktu absolutnie przejął kontrolę nad tym cienkim, najwęższym odcinkiem, czyli pomiędzy Iranem a Omanem. I zaczął blokować statki, które uznawał za nieprzyjacielskie, czyli te, które były związane albo z Amerykanami, albo z państwami arabskimi, państwami półwyspu, które tamtędy eksportowały swoją ropę. No i do tej sytuacji praktycznie nie było innego rozwiązania poza rozwiązaniem siłowym, którego Amerykanie no, nie, chcieli, nie chcieli wykorzystać, to znaczy potyczki e, morskiej, flot morskich. Tym bardziej, że mieliśmy też doniesienia, które potem okazały się prawdziwe, że ten główny odcinek y, cieśniny jest zaminowany. W związku z czym tam powstał, tak, powstało takie jeszcze węższe gardło, w tym już wąskim gardle pomiędzy takimi dwoma wyspami po stronie irańskiej. Bo to jeszcze chodzi o to, że tam musi być tor wodny odpowiednio głęboko, żeby przeszły te największe statki. To nie przez całą cieśninę mogą przechodzić, prawda? Więc tam jest rzeczywiście... W... Wąskie miejsce, które ma wąski tor, który jeszcze się zrobił węższy. Dokładnie tak. I który był też bardzo ściśle kontrolowany. Dlatego, żeby kontrolować przepływy komercyjne, nie trzeba mieć ogromnej floty. Wystarczy sprawiać, sprawiać wrażenie, że jest się zagrożeniem. No bo w koszty transportu morskiego, czy towarów innych niż ropa, czy samej ropy, wchodzą też koszty ryzyka, koszty ubezpieczenia. To wszystko wzrosło w momencie, w którym Irańczycy po raz pierwszy pokazali, że naprawdę są w stanie tę blokadę wyegzekwować. Ja, ja pytałem byłego oficera marynarki wojennej, jaka jest najskuteczniejsza broń w arsenale irańskim do blokowania ciśniny i on mi powiedział, że arkusz Wekselu, Czyli dokładnie to, o czym pani mówi. Arkusz, który pokazuje koszty rosnące i to wystarcza. Armatorzy wolą poczekać. Absolutnie, bo to nie jest decyzja polityczna, żeby wypuścić taki y, tankowiec czy taki statek towarowy. To jest decyzja zupełnie biznesowa. Zresztą po ogłoszeniu zawieszenia broni i po tym, jak już było wiadomo, że jednym z warunków tego zawieszenia jest to, że Iran tą ciśnienie otworzy, co zresztą stało się w bardzo okrojonym zakresie i zaraz potem Amerykanie e, nałożyli swoją blokadę, e, jeden z głównych armatorów e, powiedział, że no zasadniczo będziemy jeszcze chwilę czekać, zobaczymy jak się sytuacja rozwinie, bo okej, okay, politycznie być może jest tak, że doszło do jakiegoś porozumienia, natomiast no, my z naszej perspektywy, naszego kosztownego jednak cargo, e, nie chcemy, nie chcemy ryzykować yy, i nie chcemy tych kosztów gdzieś tam dalej y, podbijać. A Sprawę oczywiście mocno pogorszyła druga blokada, czyli ta blokada amerykańska, która z kolei ma jakby domknąć tą cieśninę. To znaczy e, oczywiście według deklaracji amerykańskich ona obejmuje tylko statki irańskie i ma też obejmować tylko te statki, które są w jakiś sposób związane z działaniami e, wojennymi Iranu. To znaczy e, powinni przepuszczać statki wiozące, towary e, codziennego użytku, takie jak żywność, y, leki, y, generalnie towary pierwszej potrzeby. E, że tak jest, no tutaj narosły pierwsze kontrowersje właśnie po przejęciu tego statku e, Tuska, e, który... To był irański statek zatrzymany przez Amerykanów. Tak. E, zdaje się, że w niedzielę, czy wczesną w, w e, porą w niedzielę. E, dlatego, że no Irańczycy twierdzili, że to jest właśnie statek towarowy. Amerykanie twierdzili, że e, jest to statek, na którym, na którym znajdują się komponenty do, e, do pocisków. E, no jak było, naprawdę na ten moment się nie dowiemy, bo tak pozostaje pod e, amerykańską kontrolą. W związku z czym e, doszło do takiego uszczelnienia tej cieśniny, która w tym momencie e, znowu jesteśmy w, w podobnym punkcie, w którym byliśmy kilka tygodni temu, to znaczy mamy pojedyncze sygnały o statkach, które faktycznie się przedostały. One są trudno weryfikowalne, dlatego że po pierwsze nie wszystkie statki włączają swoje transpondery, kiedy przepływają przez cieśninę. Po drugie część z tego może być również dezinformacją nastawioną na... Em, nastawioną na jakieś tam działania propagandowe według jednej lub drugiej strony. Natomiast efekt jest taki, że nadal większość statków, szczególnie tych, które niosą ropę, tenkowców, są uwięzione w ciśnienie. To teraz jak to wszystko wpływa na państwa arabskie w tym regionie? Czyli w tej naszej metaforze tę publiczność teoretycznie kibicującą jednej ze stron, czyli Amerykanom, kibicują dalej Amerykanom? Trochę nie mają wyboru. E, na ten moment państwa e, Półwyspu, to znaczy właściwie państwa Rady Współpracy Zatoki Perskiej, bo musimy pamiętać, że na półwyspie poza tymi sześcioma państwami GCC jest jeszcze Jemen, którego wewnętrzna sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana. W tym, w ten sposób, że są tam na północy y, Huti, czyli Zajdyci, to jest odłam szyizmu, y, wspierani przez Iran, którzy zresztą zadeklarowali, że do tej wojny się przyłączają właśnie po stronie irańskiej, e, aczkolwiek to ich zaangażowanie nie było jakieś zbytnio, zbytnio aktywne. Natomiast pozostałe państwa to są y, państwa rentierskie, polegające, właśnie, y, polegające na eksportach ropy, na eksportach gazu ziemnego, również tak jak Katar chociażby, y, który od początku wojny są w bardzo trudnej sytuacji. Przede wszystkim są w trudnej sytuacji ekonomicznej, dlatego, że mimo prób dywersyfikacji swojej gospodarki, no to ona jednak w cało, w dużej mierze polega na, na paliwach, na eksporcie energii. W niektórych państwach bardziej, w niektórych państwach mniej. Najlepszej sytuacji gospodarczej jest chociażby Arabia Saudyjska. Przede wszystkim dlatego, że jest największym państwem, z największą gospodarką ze względu na rozmiar. A też dlatego, że ma dostęp do drugiej, drugiej Brzegu, e, Do Morza Czerwonego. Dokładnie. E, to też nie jest idealna trasa eksportowa, dlatego że żeby się wydostać z Morza Czerwonego, trzeba przepłynąć przez ciśnienę Babal-Manda. Zwaną Bramą Łez. Tak, również dlatego, że jest pomiędzy dwoma państwami, które nie są najstabilniejszymi państwami w regionie. Na no jednym z tych państw jest, państw jest właśnie Jemen, w tym ta część w tym momencie zarządzana przez Hutych. A drugim jest Somalia, czyli państwo upadło, jeśli dobrze pamiętam mapę. E, tak, tak, tak. Somalia, Somaliland też, czyli ta część. Po, po stronie afrykańskiej. Natomiast w, akurat w tym konflikcie, no właśnie, najistotniejsi są ci hutli, którzy no, teoretycznie mogliby przypuścić ataki na, na statki przepływające. Oni no już to robili zresztą, kiedy trwała tak. wojna w strefie gazy, prawda? Mamy taki precedens... E, to się spotkało z bardzo szybką i ostrą reakcją międzynarodową. I bombardowaniami Izraela i Amerykanów na Również. tych terenach. Tak, natomiast na ten moment Huti stają się być bardziej skupieni jednak na, na swoim wewnętrznym y, przetrwaniu. Natomiast Arabia Saudyjska też dzięki temu, że ma alternatywne rurociągi, czyli drogę lądową, żeby transportować y, swoją ropę, y, jest w stanie tej ropy y, sprzedawać. Y, y, Zjednoczone Emiraty Arabskie również mają alternatywny rurociąg, chociaż z o wiele mniejszą przepustowością, więc są w stanie część ropy wypompowywać na tą część swojego terytorium, która jest już poza cieśniną, do portu Fujaira. W bardzo trudnej sytuacji natomiast są państwa, które takich alternatyw nie mają, czyli Bahrain, Kuwait i Katar. W sytuacji Kataru tym gorzej dla, dla jego gospodarki, ze względu na zbombardowanie miejsca, w którym produkowane był skroplony gaz ziemny, czyli to LNG, dlatego że te zniszczenia są tak... No to właśnie w tej, w tej formie Katar eksportuje właśnie skroplony ten gaz. Tak, musi być skroplony... Gazowcami. Te... Tak, tak, tak. tak. Wtedy no, się tak, go... Tak my go otrzymujemy na przykład, prawda? Tak, do portu Świnoujściu właśnie w takiej formie. Również katarski gaz, chociaż nie, nie, nie tylko, yy, przepływa. Natomiast te zniszczenia są tak rozległe, że szacuje się, że odbudowanie te, tego miejsca, tej, tej fabryki zajmie od dwóch do pięciu lat, co sprawia, że nawet gdyby ta wojna się dzisiaj e, zakończyła, to skutki ekonomiczne będą się za tymi państwami gdzieś tam e, ciągnąć. E, powstaje też pytanie o przyszłą architekturę bezpieczeństwa w regionie. Dlatego, że no GCC mimo tego, że jest tak naprawdę małym zgrupowaniem, tam, są, tam jest tylko sześć państw, nie jest też monolitem i wydaje się, że te rysy nad współpracą się zaczynają coraz bardziej uwypuklać. Może nie jeśli chodzi o stosunki pomiędzy sobą, ale jeśli chodzi o kierunki polityki zagranicznej, które które przybierają. To widać przede wszystkim, jeśli chodzi o stosunek do samego Iranu. Tak? Tutaj zdecydowanie przydują Zjednoczone Emiraty Arabskie, które, które wyrzuciły ambasadora irańskiego, które przybrały bardzo ostrą retorykę w stosunku do Ira Iranu, a jednocześnie wydają się być bardzo oddane swojej współpracy strategicznej z Amerykanami, ale też z Izraelem. W podobnej pozycji stawia się Bahrain, tam ze względu na sytuację wewnętrzną, to znaczy bardzo dużą społeczność szyicką. Czyli ja rozumiem w jakimś sensie bliższą, przynajmniej religijnie Iranowi, no bo Iran to szyici, tak, prawda? dokładnie tak. Zresztą ta społeczność była wielokrotnie oskarżana przez y Bahrański establishment, który jest z kolei sunnicki, o współpracę z Iranem. Pamiętam, w czasach Arabskiej Wiosny nawet tam dochodziło do takich dużych protestów i wręcz Saudowie musieli pomóc je stłumić tym, tym elitom w Bahrajnie. Dokładnie tak, żeby tylko utrzymać a, a, a, je. Iranu skarżano o podburzanie do tych protestów. Tak. I Bahrajn też podejmuje bardzo ostre, bardzo surowy, surowe środki wobec swoich obywateli, jeśli tylko uzna, że ktoś może wspierać w jakiś sposób irański atak. Z drugiej strony mamy państwa takie jak Katar czy Oman, które jednak preferują deeskalację na pierwszym miejscu, które starają się mediować, jeśli tylko mają taką okazję, starają się i podkreślają, że mają cały czas otwarte kanały dyplomatyczne z obiema stronami konfliktu a jednocześnie też są nadal bardzo niechętne, nieufne Izraelowi, w związku z czym tutaj raczej nie ma co liczyć na to, że w jakiejś perspektywie średnioterminowej dojdzie do odmrożenia tych, tych relacji. No i gdzieś tam pomiędzy plasuje się Kuwait i, i Arabia Saudyjska, no w szczególności Arabia Saudyjska, która staje, stara się balansować. Z jednej strony Saudyjczycy mają bardzo dobre relacje z Amerykanami, w szczególności z obecną administracją prezydenta Trumpa. Z drugiej strony y, oczywiście chciałyby zobaczyć osłabiony Iran, ale niekoniecznie za wszelką cenę i też zależy im na tym, żeby nie było kolejnej dalszej eskalacji, no bo to po prostu bardzo godzi w ich wizerunek dopiero budowany, nie tak dobrze ustabilizowany jak wizerunek emiracki. Państwa, które stawia na rozwój, które stawia na zagraniczne inwestycje, które jest otwarte na to, żeby zapraszać do siebie kapitał zewsząd właściwie. No, ale wszystkie te państwa, myślę, łączy to, że chętnie by wiedziały koniec tej e, wojny. A ja się zastanawiam, czy nie będziemy mieli do czynienia z takim scenariuszem, że takie walki, taka wojna otwarta, taka wymiana ciosów militarnych, że, że to nie wróci, ale... Porozumienia pokojowego nie będzie do końca. W każdej chwili będzie ryzyko, że, że konflikt się odmrozi. Czyli taki przeciągający się, przedłużający się już na miesiące, nie daj Boże lata, e, moment, kiedy właściwie nie wiadomo, co się dzieje. W każdej chwili coś się może wydarzyć. No, dla rynków wszystkich, towarowych, finansowych i tak dalej, najgorszy możliwy scenariusz, bo niepewność. Zdecydowanie. E, Aczkolwiek no, jest on gdzieś tam e, na, na skali prawdopodobieństwa e, Ulokowany, dlatego że patrząc na oryginalne te, te pierwsze cele operacji amerykańskiej, no to znaczy chociażby zmiany reżimu, one się nie wydają prawdopodobne. Coraz trudniej się negocjuje z y, Irańczykami ze względu na to, że dochodzi coraz do nowych eskalacji po, po obu stronach. Do tego gdzieś tam z boku oczywiście też y, pozostaje pytanie o Liban, konkretnie o Hezbollah, o jego rozbrojenie, o, o to jak będą się układały relacje izraelsko-libańskie i jak daleko y, irańska armia będzie chciała wejść, y, żeby żeby ten Hezbollah rozbroić, a z drugiej strony też jak bardzo Iranowi zależy na tym, żeby Iran zachować gdzieś tam przy, przy życiu. E Pojawiają się takie sugestie, że może dojść do sytuacji, w której po prostu co jakiś czas, być może co kilka miesięcy, może w takich interwałach, jak to miało miejsce pomiędzy tą wojną, a wojną dwunastodniową z zeszłego roku, Izrael i Stany Zjednoczone będą przepuszczały takie krótkie ataki z powietrza na Iran. No Iran oczywiście będzie odpowiadał pytanie, w kogo będzie wtedy celował i tutaj myślę, że nadal państwa zatoki będą, będą jego celem, co absolutnie podkopie ich wizerunek jako państw, no właśnie, nastawionych na biznes, nastawionych Gdzie na turystykę. Gdzie biznes można robić spokojnie. Absolutnie. Gdzie można też spokojnie przesiadać się w drodze na wakacje do Azji. Gdzie można też wysyłać swoje towary, żeby zostały na przykład złożone i wysłane w dalszą, w dalszą podróż, to, ten reeksport, to była szczególnie domena, domena Emiratów. To są gospodarki bardzo odporne, które mają duże rezerwy walutowe, które mają dużo inwestycji państwowych, zagranicznych, więc te strumienie, gotówki są zróżnicowane, natomiast to wszystko jednak nie jest na tyle rozwinięte, żeby było w stanie wytrzymać miesiące czy lata takich cyklicznych napięć regionalnych. Sytuacja więc jest rzeczywiście niełatwa. Na razie nie ma informacji, że ma dojść, albo kiedy miałoby dojść do tych amerykańsko-irańskich rozmów za pośrednictwem pakistańczyków. Tak jak mówiłem na początku, według przecieków amerykańskich mediów, 3 do 5 dni miał Trump jeszcze dać Iranowi na te rozmowy. Czy to doprowadzi do rozmów? No trudno nam to będzie Niestety teraz przewidzieć Julia Sochacka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Była moim państwa gościem, bardzo serdecznie dziękuję Dziękuję również I również państwu dziękuję, Michał Strzałkowski, do usłyszenia Reklama Wiesz co Marian? Mm. Super jest ten nasz nowy telewizor No, wiadomo Barbara no. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, no. Ci, panowie ci panowie Z media ekspert <laughs> I jeszcze tego starego grata Zabrali, wygodnie <laughs> i za darmo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 Internetowa pop psychologia, a także pułapki ciągłego samorozwoju oraz kultury terapeutycznej. O tym porozmawiam w najbliższej audycji do pomyślenia. Dzisiaj o 22:06. Do studia zaprosiłam autorkę książki Sobą zajęci, psycholożkę Kamę Wojtkiewicz. Zapraszam do słuchania. Ewelina Kamińska. Autopromocja.